Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Mowa syntetyczna umożliwia niewidomym korzystanie z komputerów. Henry Mowa syntetyczna to jest mowa, y, sztuczna mowa wytwarzana przez komputer. To jest najtańszy sposób komunikowania się komputera z osobą niewidzącą, z osobą, która nie jest w stanie samodzielnie odczytać zawartości ekranu. Wytworzenie takiej mowy tak doskonałej, jak człowiek y, mówi, to jest kwestia odpowiednio napisanego programu. No już w tej chwili zaczynają się pojawiać syntezatory, które mówią głosem bardzo zbliżonym do głosu człowieka, także osoby jak to się mówi, nieosłuchane są w stanie przy pierwszym słuchaniu wszystko doskonale zrozumieć. Tak, syntezatory mowy czytają dzisiaj Język polski nie jest jeszcze doskonały, brzmi nieco z angielska, ale końcówka w czasie prób poradziła sobie bardzo dobrze z tak trudnym polskim zdaniem jak, chrząszcz brzmi w trzcinie. Okazało się jednak, że nie jakość polskiej mowy syntetycznej, lecz rewelacyjne możliwości operacyjne angielskiej końcówki spotykają się z pełnym uznaniem informatyków. Kiedyś po prostu tego w ogóle nie było i były wielkie marzenia środowiska niewidomych, aby móc korzystać z informatyki, aby móc korzystać z mikrokomputerów, które zaczęły się pojawiać w połowie lat 80. i wtedy niewidomi zaczęli dyskutować, zastanawiać się jak korzystać z tego narzędzia, do czego ono będzie potrzebne, ale ciągle jeszcze nie było Rozwiązania, urządzenia, które umożliwiłoby ten dostęp do komputera. I można powiedzieć, że prace oczywiście trwały nieco wcześniej, ale taką datą, jakby graniczną, to jest data spotkania zorganizowanego przez sekcję zatrudnionych poza środowiskiem inwalidów spotkania zorganizowanego w zarządzie głównym Polskiego Związku Niewidomych. W czerwcu 1989 roku. To data przypadkowa czy historyczna? Dla mnie w tej chwili muszę powiedzieć, że jest to data historyczna. A dlaczego akurat wtedy zorganizowana w czerwcu? Trudno mi to powiedzieć. Być może powiem przypadek, ale ja bym powiedział w tej chwili, że dla środowiska niewidomych ta data, czyli 23-24 czerwca, kiedy... To spotkanie się odbywało i jest z pewnością datą historyczną, ponieważ po raz pierwszy właśnie na tym spotkaniu zostały zaprezentowane wówczas dwa różne urządzenia mówiące. Bardzo precyzyjny opis tamtych wydarzeń znalazłem szukając trochę w archiwaliach w pochodni z października 1989 roku i warto nawet to przeczytać. Gdyż nawet język tej relacji jest nieco odmienny, gdyż nie mówi się o syntezatorze mowy, tylko o końcówce mówiącej und statt videos und ja ja und drin jetzt do die meinung sind abiotisch dort so zeueto und den mikroplankton zu zu zu und die waren jetz total spin optra solala ja letzt nicht und ja schon samiel das system war nicht toll die leinen tun ja und statt drin ja und zu zu W tej chwili nam to na tyle spowszedniało, że przyzwyczailiśmy się już do określenia syntetyzator mowy. Dzisiaj komputer jest na tyle powszechny w środowisku niewidomych. No, stał się po prostu narzędziem codziennego użytku, codziennej możliwości dostępu do informacji, przetwarzania, napisania tekstu, odczytania tekstu. To się stało powszechne narzędzie. Dzięki tym dwóm urządzeniom, które wtedy zostały zaprezentowane, oczywiście te urządzenia spowodowały pojawienie się kolejnych innych rozwiązań, tego w tej chwili mamy bardzo dużo na rynku, jest kilka firm zajmujących się tym sprzętem, jest możliwość zakupu dzięki wsparciu z programu komputer dla Homera, Jest możliwość skorzystania z doradztwa. W punkcie konsultacyjnym przy Bibliotece dla Niewidomych w Poznaniu są stanowiska komputerowe dla niepełnosprawnych studentów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. To wszystko zaczęło się te 20 lat temu, aż dzisiaj może trudno sobie wyobrazić, że, że kiedyś po prostu tego nie było, że to narzędzie było w ogóle niedostępne, że było przez bardzo długi, długi czas w zasięgu tylko marzeń i wyobraźni do momentu, kiedy nie pojawiła się sprawnie działająca mowa syntetyczna. Zamówiona przez Fundację IPZT seria 20 końcówek znajdzie się wkrótce w rękach niewidomych informatyków. Tak, syntezatory mowy czytają w roku 2009. Z mowy syntetycznej korzystają nie tylko niewidomi. Tak, oczywiście to rozwiązanie jest w tej chwili na przykład w telekomunikacji stosowane do odczytywania smsów głosowych. Jest oprogramowanie, które umożliwia odczyt ekranu bez bardzo dużej precyzji odczytu, która jest potrzebna dla niewidomych. Ludzie pełnosprawni, czasami nie chcąc zbyt intensywnie eksploatować wzroku, korzystając z przeróżnych programów, które są wyposażone w mowę syntetyczną, dziś bardzo doskonałą, dziś bardzo sprawnie mówiącą, dziś y, bardzo dobrze zrozumiałą. Te początki były jednak no, zupełnie inne. To była mowa bardzo y, mało zrozumiała, trzeba było nieco się skupić, żeby ją zrozumieć, ale przede wszystkim ona Zapewniła dostęp do komputera. Dokonał się pewien przewrót, dokonała się pewna rewolucja w czerwcu 1989 roku. No, rozpoczęło się pewne gadanie, którego owoce nasze środowisko bardzo pozytywnie odczuło. Henryk Lubawy.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 przyszłego Izraela, bo w, przypomnę, w drugim roku Izraela ciągle nie ma, należał i należał mi się dlatego, że ten oficer brytyjskich sił z pochodzenia Żyd, użyje tego słowa, chociaż w książce chyba ono nie pada, a może pada, bo